Rozdział 24. Posłaniec Pana przygotuje mu drogę na drugie przyjście. Chrystus będzie sądził. Izrael ma składać dziesięcinę i daniny. Księga pamięci jest zapisywana. Porównaj z rozdziałem trzecim Malachiasza. I stało się, że nakazał im, aby zapisali słowa dane Malachiaszowi przez ojca, które im powie. I gdy je zapisali, wytłumaczył je i to im powiedział. Ojciec powiedział Malachiaszowi – Oto pośle mego posłańca, by przygotował mi drogę i nagła zjawi się w swej świątyni Pan, którego oczekujecie, posłaniec przymierza, którego nadejścia pragniecie. Oto przyjdzie on, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem jest on jak ogień oczyszczającego złoto i jak łuk folusznika. Zasiądzie jak ten, co przetapia i oczyszcza srebro I oczyści synów Lewiego Oczyści ich, jak się oczyszcza złoto i srebro Aby powtórnie złożyli Panu ofiarę w prawości Wtedy ofiara Judy i Jeruzalem Będzie miła Panu jak za dawnych dni, jak za dawnych lat Wtedy przybędę do Was, aby sądzić I będę świadczył przeciwko wróżbiarzom Cudzołożnikom i krzywoprzysiężcom Przeciwko tym, którzy wykorzystują najemnika, gnębią wdowę i sierotę i odtrącają cudzoziemca. A mnie się nie boją, mówi Pan zastępów, albowiem jestem Bogiem i nie odmieniam się. Dlatego nie zniszczyłem Was, synowie Jakuba. Od czasów Waszych ojców odstąpiliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, a wtedy ja powrócę do Was. Mówi Pan Zastępów Ale wy pytacie, jak się mamy nawrócić? Czyż godzi się człowiekowi okradać Boga? A jednak okradacie mnie Pytacie, z czego cię okradamy? Z dziesięcin i z danin Ciąży na was na całym tym narodzie Przekleństwo za okradanie mnie Przynieście wszystkie dziesięciny do spichrza Aby były zapasy w dom moim I wypróbujcie mnie, mówi Pan Zastępów czy nie przychylę wam wtedy nieba I czy nie przeleję na was Błogosławieństw w tak wielkiej obfitości Że nie będziecie wiedzieli Gdzie je pomieścić Wtedy po skromie żarłoczną Szarańczę by wam nie niszczyła Płodów ziemi i by wasza Winorośl zachowała owoce Na polu aż dojrzeją Mówi pan zastępów Wszystkie narody nazywać was będą Błogosławionymi Bo ziemia wasza będzie krajem urodzaju Mówi pan zastępów Hardo się wypowiadacie przeciwko mnie A mimo to pytacie Co takiego powiedzieliśmy przeciwko tobie Mówicie Nie warto służyć Bogu Na co nam się zdało, że Przestrzegaliśmy jego praw I chodziliśmy skruszeni przed Panem zastępów Oto teraz ci Którzy byli dumni Są szczęśliwi Ci, którzy postępowali niegodziwie Są wywyższeni A ci, którzy wystawiali Boga na próbę Wyszli z tego całą Wtedy, żyjący w bojaźni przed Panem, mówili często jeden z drugim i Pan zważał na to i słyszał. I zapisano przed Nim w księdze pamięci o tych, którzy żyli w bojaźni przed Panem i czcili Jego imię. Ci będą należeć do mnie, mówi Pan zastępów, w dniu, w którym zbiorę moje klejnoty i oszczędzę ich, jak ojciec oszczędza własnego syna, który mu jest posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niegodziwym, między tym, który służy Bogu, a tym, któremu nie służy.